Takim żyliśmy w świecie. Taśma druga, ścieżka druga. Wyniki konferencji w SPA przyspieszyły w Polsce utworzenie nowego rządu 24 lipca, obrony narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego. Ale nawet wspaniałe zwycięstwo Polski na polu walki nie mogło już naprawić niektórych ważnych decyzji politycznych wymuszonych na delegacji polskiej w SPA. Dwa fakty z okresu przed pogromem Czerwonej Armii w sierpniu 1920 roku, należy tu, jak się wydaje, przytoczyć dla całości i uwypuklenia obrazu. Oto Sowiety, zwlekając w tym czasie z udzieleniem Polsce konkretnej odpowiedzi w sprawie przerwania działań wojennych, podpisały 12 lipca traktat z rządem litewskim, w którym przyznały Litwie Wilno, Grodno i Lidę, a więc okręgi posiadające znikomy odsetek ludności litewskiej, pod warunkiem wojskowej okupacji przez Czerwoną Armię tych terenów, jak długo wymagać tego będą konieczności strategiczne? A takie konieczności mogą istnieć w nieskończoność. Fakt drugi, dość wymowny, wiąże się z informacją ministra spraw zagranicznych Sapiechy dla przedstawiciela prasy z dnia 14 lipca 1920 roku. Oto jej istotna treść. Prosiliśmy sprzymierzonych, aby odstąpili nam tę część broni poniemieckiej, która przeznaczona jest do zniszczenia. A ota ota... Odpowiedziała odmownie, zasłaniając się tym, że traktat wersalski tego nie przewiduje. Następstwa konferencji w SPA i wojny polsko-bolszewickiej ciągnęły się jeszcze przez czas dłuższy. Sprawa Zaolzia została rozstrzygnięta na naszą niekorzyść. Prawa Polski w wolnym mieście Gdańsku sformułowano w ten sposób, że stworzono pasmo niekończących się i sporów. Chwilowo najbardziej aktualnym zagadnieniem stała się sprawa wileńska – tym bardziej, że rząd litewski okazywał nieprzejednaną wrogość w stosunku do Polski. Dnia 8 października 1920 roku, nie czekając na dalsze apodyktyczne rozstrzygnięcia Rady Najwyższej, dywizja białorusko-litewska, świeżo okryta chwałą wojenną, a dowodzona przez kresowca generała Lucjana Żeligowskiego otrzymała rozkaz Piłsudskiego zbuntowania się i zajęcia Wilna, z tym, że Pułk Dzieci Wileńskich nie miał brać czynnego udziału w jakichkolwiek utarczkach zbrojnych mogących wydarzyć się przy przeprowadzaniu tej akcji. Tak opisuje naoczny świadek ten moment historyczny. Dnia 9 października pomiędzy godziną 16 a 17 poczęły wkraczać do Wilna od strony Zwierzyńca i Nowego Świata zbuntowane oddziały wojsk polskich. Aby podkreślić pokojowy charakter tego aktu, wojsko wchodziło w zwartym szyku z rozwiniętymi sztandarami i orkiestrą na czele. Na ulicach chwalowało Morze Głów Ludzkich. Na widok pułku dzieci wileńskich i ich powszechnie znanego majora Bobiatyńskiego ulice szaleją, krzyczą, śmieją się i szlochają na przemian. Entuzjazm mieszkańców Wilna dochodzi do zenitu, gdy na baszcie góry zamkowej zatknięta została biało-czerwona chorągiew. Swoi powrócili do swoich. W najbliższych dniach generał Żeligowski obwieścił stworzenie Litwy Środkowej, która sama zadecyduje o swoim przyszłym losie. Składała się ona z powiatów wileńsko-trockiego, Ośmiańskiego, części lickiego, święciańskiego, postawskiego i wilejskiego, o łącznym obszarze 15 tysięcy km2 z 550 tysiącami mieszkańców. Wybrany na podstawie demokratycznej ordynacji Sejm Litwy Środkowej, Orzekł dnia 20 lutego 1922 roku, że ziemia wileńska bez warunków i zastrzeżeń stanowi nierozdzielną część Rzeczypospolitej Polskiej. Zanim to się stało i uzyskało pełną aprobatę Rady Ambasadorów, rząd brytyjski i francuski zaprotestował ostro przeciwko zajęciu winna przez generała Żeligowskiego. Reagując na te noty Piłsudski odpowiedział 20 października 1920 roku dobitnie – jeżeli sprzymierzeni zechcą oddać Wilno Litwie bez wysłuchania woli miejscowej ludności, będę zmuszony złożyć wszystkie godności i jako obywatel wileńszczyzny spełnić swój obowiązek. Wszyscy wiedzieli, że Józef Piłsudski wykona dobrze i skutecznie swoją zapowiedź. Równocześnie z tymi wydarzeniami, z plebiscytami, ze zrywami powstańczymi na Górnym Śląsku, głęboką ewolucję przechodziły też stosunki wewnętrzne w odrodzonej Polsce. Wojna ze Związkiem Radzieckim oraz walki o utrwalenie granic państwa rozkołysały silnie uczucia narodowe. W następstwie wojen odbudowa gospodarcza została opóźniona. Silna inflacja pieniężna dawała się ludności dotkliwie we znaki. Reforma rolna praktycznie nie ruszyła z miejsca. Wszystko to tworzyło sprzyjające warunki dla wszelkiej demagogii i rozgrywek politycznych o władzę. Ostrze codziennej walki skierowało się teraz przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, przeciwnikowi największemu i najtwardszemu. On zaś z wyjątkową, ale bezkompromisową cierpliwością domagał się przyjęcia kilku zasad, które w położeniu Polski wydawały się mu szczególnie ważne. Żądał więc, aby wyłączyć sprawy wojska i obrony narodowej z wszelkiej gry politycznej. Podobny postulat zgłaszał w odniesieniu do polityki zagranicznej. Pragnął też, aby każdorazowy rząd poświęcał się całkowicie obowiązkom i służbie państwowej, by uznawał prymat interesu państwowego przed przedpartyjnym. W tym czasie Piłsudski odnosił się jeszcze pogodnie, a nawet przyjaźnie do ludzi odmiennych przekonań politycznych i nie reagował ostrzej nie tylko na zjadliwą nieraz krytykę własnego postępowania, ale nawet na najcięższe insynuacje. Tak na przykład rozgłaszano w sferach politycznych że Piłsudski świadomie zwleka z odsieczą dla walczącego z Ukraińcami Lwowa, że kontaktuje się poufnie na szkodę Polski z władzami bolszewickimi, że popiera szczególnie Żydów, a żona jego pochodzi z rodziny żydowskiej, że otacza się masonami i temu podobne. Piłsudski zaś, świadomy swego autorytetu w społeczeństwie i w armii, świadomy swojej roli szefa państwa, wyciągał rękę do dawnych przeciwników politycznych i szukał sposobów współdziałania. Gdy więc państwowa racja stanu wymagała jednolitej reprezentacji na konferencji pokojowej w Paryżu, Piłsudski pisze 21 grudnia 1918 roku do szefa Komitetu Narodowego, Romana Dmowskiego. Drogi panie Romanie, opierając się na naszej starej znajomości, mam nadzieję, że w chwili tak poważnej co najmniej kilku ludzi potrafi się wznieść ponad interesy klik i grup. Pod koniec stycznia 1919 roku naczelnik państwa pisze do tego samego adresata. W kraju dwa stronnictwa są żywe, ruchliwe i wnoszą inicjatywę. Narodowa demokracja i Polska Partia Socjalistyczna. Oba prowadzą ze sobą bezwzględną walkę uniemożliwiającą uzyskanie wspólnej platformy choćby w jednej sprawie, choćby na czas jak najbardziej krótki. W rezultacie zapomina się o interesach całości państwa, a deklaracje o ojczyźnie stają się frazesem. Każde normalne państwo strzeże polityki zagranicznej i spraw armii jako monopolu państwowego. W Polsce pod tym względem panuje bezgraniczna anarchia. Podobne listy do generała Hallera z 1919 roku są pełne szacunku, kurtuazji i uznania. Gdy dnia 27 maja 1921 roku rząd Witosa, napotykając na trudności personalne, podaje się do dymisji, Piłsudski pisze dnia następnego do premiera Witosa przyjazny list, w którym, odmawiając przyjęcia rezygnacji, podkreśla wielkie zasługi i osiągnięcia tego rządu. Te i podobne gesty i pojednawcze posunięcia Piłsudskiego nie doprowadziły do pożądanego ukształtowania się stosunków na arenie sejmowej i politycznej. O każdym zagadnieniu państwowym, wielkim czy małym, decydował wówczas z reguły nie interes publiczny, ale zakulisowe gry, koterie i ambicje personalne. Zwalczano namiętnie każdą silniejszą indywidualność na horyzoncie politycznym. Pożądany był rząd słaby, ugodowy i paktujący z suwerenami sejmowymi. Dotyczyło to spraw nawet najbardziej podstawowych. Tak więc w ustawie konstytucyjnej z 17 marca 1921 roku ograniczono rolę polityczną i prerogatywy przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej z myślą o ewentualnej kandydaturze Piłsudskiego na to stanowisko. W połowie 1923 roku minister spraw wojskowych generał Stanisław Szeptycki wniósł do Sejmu projekt ustawy o organizacji najwyższych władz wojskowych. Według tego projektu prezydent Rzeczypospolitej nie uczestniczyłby w Radzie Wojennej, a Generalny Inspektor Armii, to jest przyszły wódz naczelny w razie konfliktu zbrojnego, byłby podporządkowany we wszystkich sprawach zależnemu od Sejmu Ministrowi Spraw Wojskowych. Zakładając, że tym Generalnym Inspektorem mógłby być Józef Piłsudski, projekt odbierał mu wszelki wpływ na obsadę wyższych stanowisk w wojsku. Wytrawny obserwator i sam czołowy aktor na scenie politycznej, Przeciwnik sanacji więzień Brzeski, były premier Wincenty Witos, pisze o tych czasach w swoich pamiętnikach. Endecy, judząc stronnictwa centrowe, prowadzili jakąś grę tajną. W Sejmie widziałem złą wolę na każdym niemal kroku, żądania wprost niewykonalne, walkę przechodzącą w formy wprost nieludzkie i ordynarne. Społeczeństwo zaś wrzało gniewem przeciwko Sejmowi i politykom. Historia notuje nie jeden przykład ostrej lub nawet gwałtownej reakcji wielkich indywidualności politycznych na zło panoszące się jawnie i uporczywie. W przekonaniu Piłsudskiego złośliwe i ciągłe rozgrywki polityczne współczesnych sejmów polskich nawiązywały do najgorszych, wprost zgubnych tradycji sejmów szlacheckich z XVIII wieku. W latach dwudziestych za każde niedość sprawne i gorliwe realizowanie postulatów koterii politycznych Następowało obalenie rządu przez Sejm. Aby podważyć autorytet wojskowy Piłsudskiego, wzmocniony po zwycięskiej wojnie w 1920 roku, wyolbrzymiono zasługi istotne i niemałe generałów Władysława Sikorskiego, i Józefa Hallera. Samo zwycięstwo przypisywano niezgodnie z prawdą historyczną generałowi Wejgandowi, a krytykowano zjadliwie właściwego zwycięskiego wodza Józefa Piłsudskiego. Wszystkie te, zarówno jawne, jak i podjazdowe walki i intrygi, prowadziły stopniowo do przełomu w strukturze psychicznej Piłsudskiego, a bilans tego procesu, choć niewątpliwie korzystny w ostatecznym obrachunku dla państwa, zawierał również pozycje pasywne dla samego Piłsudskiego. Zaczęło się w połowie 1922 roku od starć dialektycznych i interpretacyjnych. Wówczas to powodując Nagłą i nieoczekiwaną dymisję gabinetu Antoniego Ponikowskiego, Piłsudski wywołał zasadniczy spór z Sejmem o interpretację prawną prerogatyw naczelnika państwa w obowiązującej konstytucji. Marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński zaprosił Piłsudskiego na posiedzenie Konwentu Seniorów, organu nieprzewidzianego w konstytucji, a w rzeczywistości decydującego o wszystkich najważniejszych posunięciach sejmowych. Naczelnik państwa domagał się z naciskiem miarodajnej wykładni ustępu trzeciego punktu drugiego Konstytucji, który głosił, że naczelnik państwa powołuje rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z Sejmem. Otóż Piłsudski domagał się konkretnej odpowiedzi na trzy narzucające się pytania. Po pierwsze, jaką rolę przyznaje Konstytucja naczelnikowi państwa w związku ze sformułowaniem powołuje rząd? Po drugie, co mają oznaczać słowa na podstawie porozumienia z Sejmem, czyli kto ma w tych sprawach decydować ostatecznie. Wreszcie, po trzecie, w jaki sposób i przez jaki organ ma być wyrażona miarodajna wola Sejmu w tej sprawie. Przeprowadzona w konwencie dyskusja potwierdziła z całą oczywistością tezę Piłsudskiego, że wyrazicielem woli Sejmu nie może być konwent seniorów. Zdecydowano więc, że utworzona zostanie nowa komisja główna Sejmu, której opinie w tym zakresie mają być miarodajne. Wówczas Piłsudski jako naczelnik państwa zrzekł się inicjatywy przy powoływaniu nowego rządu. Inicjatywy, która mogła być odrzucana w nieskończoność przez Komisję Główną. Po dłuższych pertraktacjach na naleganie Marszałka Sejmu naczelnik państwa 26 czerwca desygnował Artura Śliwińskiego na stanowisko szefa rządu. W ciągu dwóch dni Śliwiński utworzył rząd, ale już 7 lipca gabinet ten został obalony przez Sejm. Przesilenie trwało do końca lipca, gdy wreszcie z inicjatywy Piłsudskiego utworzony został rząd pod kierownictwem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Juliana Nowaka. Najgłębszy i najtrwalszy przełom w psychice Piłsudskiego dokonał się dnia 16 grudnia 1922 roku w związku z zamordowaniem nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Formalną odpowiedzialność za ten wstrząsający czyn ponosi zbrodnicza jednostka, ale dla każdego, kto przeżywał i naocznie kontrolował przebieg wypadków od dnia 9 grudnia 1922 roku, to jest od wyboru Narutowicza przez Zgromadzenie Narodowe, aż do tragicznych chwil w gmachu warszawskiej Zachęty, było jasne, że odpowiedzialność faktyczna obciąża bezapelacyjnie tych kilkudziesięciu posłów i polityków prawicowych, którzy, siejąc fałsz i podjudzając, bezmyślnie wywoływali przejawy masowej i gorączkowej histerii w części społeczeństwa stolicy. Nikt z ówczesnych antagonistów nie podnosił żadnych zarzutów, dobuki Gabriel Narutowicz, uczony światowej sławy, piastował godność najpierw ministra robót publicznych, a następnie bardzo odpowiedzialną funkcję ministra spraw zagranicznych. Przeciwnie podkreślano często wartości i zasługi Narutowicza jako wypróbowanego od dawna patrioty polskiego z przekonań demokraty w znaczeniu zachodnim jako jednej z najwybitniejszych indywidualności w Europie. Wszystkie te oczywiste wartości uległy nagłej zmianie, gdy kandydat Decki, niestrawny dla ludowców, przepadł w głosowaniu, a wbrew ich woli wybrany został Gabriel Narutowicz. Nie uszanowano nawet dostojeństwa symbolizowanego w cywilizowanym świecie przez głowę państwa – gdy 11 grudnia zdążał w otwartym powozie do Sejmu dla złożenia przepisanego konstytucją ślubowania, obrzucono go wyzwiskami i grudami śniegu. Wypadki te wzburzyły do głębi podniedliwą naturę Józefa Piłsudskiego. Nie zareagował jednak doraźnie, świadom tego, że jedno ostrzejsze słowo rzucone przez niego w chwili tak napiętych stosunków wewnętrzno-politycznych spowodować by mogło walkę bratobójczą. Dopiero na przełomie roku Piętnuje w oględnych słowach fakt, że w tych dniach budowało się z oczywistego fałszu i nonsensu drogowskazy myślenia i działania politycznego. Moralni sprawcy tego hańbiącego czynu, mówił on, wyrzekli się własnej duszy i zachodniej kultury, a przyjęli duszę inną, cudzą, co jest na dalszą przyszłość zarówno złowieszcze, jak i niebezpieczne. Do generalnego ataku przeszedł Piłsudski w połowie 1923 roku. Jak zawsze, tak i w tym przypadku, występuje do walki, która w istocie rzeczy była buntem wielkiej historycznej jednostki przeciwko rozkruszaniu sił i wartości państwa oraz poniżania jego godności, jawnie i z podniesioną przyłbicą. Zrzekł się więc wszystkich stanowisk urzędowych, opuścił szeregi tak umiłowanego wojska polskiego, przeniósł się z Warszawy do Sulejówka, a przemawiając do grupy byłych legionistów uzasadniał – usuwam się z czynnej służby w Wojsku Polskim – Gdyż wojsko winno być wielkim niemową, a sytuacja polityczna państwa wymaga, abym przemawiał. W ciągu prawie trzech lat, w których jest w opozycji do kolejnych rządów i do zwyczajów politycznych, przemawia i ogłasza wywiady głównie w warszawskim kurierze porannym, nie przebierając ani w słowach, ani w formach ataku. Słowa jego są gorzkie i palące jak ogień, często obraźliwe dla przeciwników, a czasem pełne niesprawdzonych zarzutów i twierdzeń. Był jednakże głęboko przeświadczony, że w Polsce ówczesnej swobody demokratyczne zostały nadużyte tak, że można było znienawidzieć całą demokrację. Należało więc wstrząsnąć silnie opinią publiczną Polski. A przyczyn i powodów do głębokiej troski o państwo było wówczas wiele. W polityce międzynarodowej musiał niepokoić układ lokarneński i wybór Hindenburga na prezydenta Niemiec, podpisanie w kwietniu 1926 roku porozumienia sowiecko-niemieckiego o współpracy wojskowej i ciągłe, jawne łamanie zobowiązań międzynarodowych, zaostrzająca się wojna celna niemiecko-polska i mnożące się spory Gdańska z Polską. Również w polityce wewnętrznej nie było powodów do beztroskiego kwietyzmu. Bezrobocie wzrastało szybko i silnie. Zaskoczyła wszystkich... Ponowna dewaluacja pieniądza, bilans handlowy i płatniczy wykazywał saldo ujemne, mnożyły się zamachy komunistyczne. Momentem podsycającym temperaturę walki był też fakt, że w Piłsudskim dominowała psychika-stratega, który usiłuje rozbić siły przeciwnika, stosując jego własne metody walki, jego taktykę, jego chwyty, jego system inwektyw i zaskoczeń. Strona atakowana, to jest wielopartyjny Sejm, Wciąż niepewny swojej przyszłości rząd oraz liczne, czasem zakonspirowane kuźnie intryg politycznych, czuła się chwilowo dostatecznie silna do przeciwstawienia się Piłsudskiemu. Była rozbita i zróżnicowana, gdy szło o rozumienie i wypełnianie obowiązków państwowych, była jednak zwarta i solidarna w obliczu krytyka i domniemanego wroga. W takich warunkach prędzej czy później musi dojść nie do kompromisu, bo jest on niemożliwy, ale do krótkiego spięcia i całkowitego wyjaśnienia zagmatwanej sytuacji wewnętrznej. Zmaganie się tych dwóch prądów, siły moralnej Piłsudskiego i siły rzeczowej jego przeciwników, wzrastało od początku 1926 roku szybko i wyraźnie. Napięcie doszło do zenitu w pierwszych dniach maja po ustąpieniu rządu Skrzyńskiego. Gra interesów partyjnych, koteryjnych i osobistych nigdy przedtem nie wystąpiła z taką jawnością jak obecnie. Wskutek niezaspokojonych postulatów personalnych co 12 godzin zmieniała się osoba kandydata na szefa rządu. Wreszcie dnia 10 maja sformowany został rząd silnej ręki Wincentego Witosa, w którym tekę ministra spraw wojskowych objął po generale Żeligowskim cieszący się zaufaniem Piłsudskiego generał Malczewski, przeciwstawiający się koncepcjom marszałka co do struktury naczelnych władz Wojska Polskiego. Następnego dnia Piłsudski próbował wyjaśnić przyczyny swojego krytycznego stosunku do nowego rządu, ale komisariat rządu dla miasta Warszawy zarządził konfiskatę tego wywiadu zamieszczonego w kurierze porannym. Wówczas Piłsudski obejmując na drodze faktów dokonanych komendę nad rozlokowanymi w pobliżu Warszawy garnizonami, posiadającymi sporą liczbę oficerów legionowych, zajął w godzinach popołudniowych dnia 12 maja przedmieście Pragę nie przekraczając na razie linii Wisły. Domagał się wówczas, jak sam mówił, jedynie ustąpienia i zmiany rządu. Były podejmowane przez Piłsudskiego próby porozumienia się z prezydentem Wojciechowskim, bezpośrednie i za pośrednictwem marszałka Sejmu Macieja Rataja, ale bez pozytywnego rezultatu. W tych warunkach około godziny 21 tego dnia Piłsudski dał rozkaz swoim wojskom przekroczenia linii Wisły i posuwania się w kierunku Belwederu, gdzie pod patronatem prezydenta zgromadził się rząd Witosa. W tym czasie generał Rozwadowski, wzywając wojska wierne rządowi do atakowania przeciwnika, apelował do garnizonu Cytadeli rozlokowanego na tyłach wojsk Piłsudskiego o nieoszczędzanie życia przywódców buntu. W ciągu nocy i następnego dnia, 13 maja, położenie Piłsudskiego uległo wzmocnieniu. Kolejarze zdecydowali się poprzeć jego akcję. Z odleglejszych dzielnic kraju przybyły pod jego rozkazy nowe, silne jednostki wojskowe, a oddziały z Cytadeli, do których apelował generał Rozładowski, przeszły na stronę Piłsudskiego. Sytuacja rządu Witosa stawała się beznadziejna, ale czynniki rządowe odmawiały wciąż przerwania walki. Nieliczne wojska prorządowe wypełniały po bohatersku swój obowiązek żołnierski. Tak samo spisywały się oddziały Piłsudskiego, zajmując jeden punkt oporu za drugim. Pod naciskiem tych konieczności prezydent wraz z rządem przeniósł swoją siedzibę do pobliskiego Wilanowa. Wieczorem tego dnia zapadła wreszcie decyzja o kapitulacji i ustąpieniu rządu, a o północy zrezygnował ze swego stanowiska prezydent Wojciechowski. Marszałek Sejmu Maciej Rataj jako konstytucyjny zastępca głowy państwa zaproponował niezwłocznie przerwanie walki, w której straciło życie około 400 żołnierzy i oficerów. Piłsudski wyraził natychmiast zgodę na wniosek Rataja, a zarazem wypowiedział się zdecydowanie przeciwko koncepcji wprowadzenia w Polsce dyktatury wojskowej albo ustroju wzorowanego na faszyzmie. Zachowując istniejący Sejm i Senat, domagał się zalegalizowania w normalnej procedurze parlamentarnej faktów dokonanych. W tej myśli marszałek Rataj powierzył misję utworzenia nowego, prowizorycznego rządu profesorowi Politechniki Kazimierzowi Bartlowi, posłowi na Sejm i wyznawcy zasad demokratycznych, którego Piłsudski darzył szczególnym zaufaniem. Zewnętrznym wyrazem tego zaufania był fakt, że Piłsudski objął w tym gabinecie tekę ministra spraw wojskowych. Tak zakończył się formalnie przewrót majowy 1926 roku, o którym można by powiedzieć, że był to ostatni zajazd Litwy na koronę, tylko bardziej krwawy i głębszy w skutkach niż Mickiewiczowski na Litwie. Zwycięski i w tym przypadku Józef Piłsudski nie triumfował, nie pysznił się sukcesem politycznym i wojskowym, nie kazał sporządzać list proskrypcyjnych ludzi wobec nowego reżimu skompromitowanych, nie zamykał swoich przeciwników lub potencjalnych wrogów w więzieniach, nie kontynuował krwawego ruchu rewolucyjnego, był do głębi wstrząśnięty tymi ofiarami, które zostały złożone w konflikcie zachowania wierności dla umiłowanego wodza i posłuszeństwa, wobec istniejącego porządku prawnego i legalnego rządu. Podkreślił z naciskiem, że nie mogą być czynione jakiekolwiek różnice w należnym hołdzie wojskowym przy pogrzebie żołnierzy obu walczących stron. 17 maja, w dniu pogrzebu ofiar, ogłosił rozkaz do wojska zaczynający się od kornych słów Niech Bóg nad grzechami litościwy odpuści nam i rękę każącą niech odwróci. Niebawem Trzy zasadnicze akty prawne zamknęły i przypieczętowały przewrót majowy w Polsce. Dnia 31 maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe, legalizując krótkotrwałą rewolucję, wybrało Piłsudskiego 292 głosami prezydentem państwa, przy czym kontrkandydat wojewoda poznański Adolf Bniński otrzymał o 100 głosów mniej. Tego samego dnia Piłsudski w liście do marszałka Rataja, dziękując za wybór, odmówił przyjęcia tej godności i wysunął ze swej strony kandydaturę profesora Ignacego Mościckiego na to stanowisko. Dnia następnego zgromadzenie wybrało Mościckiego, oddając na niego 281 głosów, a na kandydata opozycji 200 głosów. W parę dni po elekcji i zaprzysiężeniu nowego prezydenta Kazimierz Bartel utworzył swój drugi rząd, składający się przeważnie z ludzi młodszych, politycznie niezwiązanych z żadnymi koteriami, odznaczających się pewnym darem inicjatywy, energią i pracowitością, ambitnych i uczciwych. Premier Bartel zapoczątkował wówczas prawie czteroletni okres harmonijnej na ogół i wydajnej, często pomyślnej, czasem prawdziwie twórczej pracy państwowej. Okres, w którym Józef Piłsudski jeszcze w pełni siły i zdrowia, Osobiście i wnikliwie nad działalnością rządu. Drugi zasadniczy i ważny akt prawny, wynikający bezpośrednio z przewrotu majowego, wiąże się z przeprowadzeniem na drodze legalnej uzupełnień i zmian w obowiązującej konstytucji, zmian mających na celu wzmocnienie władzy wykonawczej w państwie. Reforma ta, przyjęta przez izby ustawodawcze 2 sierpnia 1926 roku. Umożliwiała w razie poważniejszego impasu w wykonywaniu własnych zadań, rozwiązanie Sejmu i Senatu oraz rozpisanie nowych wyborów przez prezydenta Rzeczypospolitej. Wprowadzała pewne rygory budżetowe, ustalała prawo prezydenta do mianowania i dymisjonowania rządów poza wszelkim naciskiem partii lub grup politycznych, a wreszcie przyznawała prezydentowi w określonych warunkach prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy. Wszystko to wnosiło większą stabilizację do programowych prac rządu i otwierało możliwość rozwiązywania zagadnień prawno-politycznych bardziej złożonych i długofalowych. Po takim przygotowaniu uregulowane zostało trzecie zadanie wielkiej wagi państwowej dotyczące struktury i funkcjonowania naczelnych instytucji i władz odpowiedzialnych za obronę państwa. Zasady te skodyfikowane zostały w dekretach prezydenta z dnia 6 sierpnia i 25 października 1926 roku kontrasygnowanych przez ministra spraw wojskowych. Wiele czynników złożyło się na to, że rządy pomajowy Piłsudskiego miały w pierwszych latach nieprzeciętne powodzenie na wielu polach działalności. W życiu nowego państwa przełom dokonany przez Piłsudskiego rozgraniczał dwie różne epoki. Okres marazmu politycznego i gospodarczego od okresu niewątpliwych i wszechstronnych sukcesów. Trzeba przyznać, że szczęście sprzyjało początkowo tym rządom. Koniunktura gospodarcza ożywiła się wyraźnie w całym świecie. Długotrwały strajk węglarzy w Wielkiej Brytanii odbił się korzystnie na wywozie węgla polskiego. Znaczna jednak część tego powodzenia wynikała bezpośrednio z polityki i działalności rządów Piłsudskiego z umiejętności szybkiego i właściwego wykorzystania powstających nagle nowych sytuacji z dużej zwartości i solidarności rządu, a także ze znacznego wzrostu autorytetu państwa polskiego. Ożywił się wówczas ruch budowlany, plaga bezrobocia zwolna zanikała, a konsumpcja stopniowo wzrastała. Bilans handlowy i płatniczy meliorował się. Kurs waluty polskiej podniósł się dość znacznie, a po pewnym czasie, również w oparciu o uzyskaną w 1927 roku większą pożyczkę zagraniczną, nastąpiła stabilizacja wartości złotego. Eugeniusz Kwiatkowski W takim żyliśmy świecie. Taśma druga, koniec drugiej ścieżki.